Właśnie gra nasz dzisiejszy gość formacji Eternal Deformity na swojej najnowszej płycie, płycie No Way Out. A my słuchaliśmy sobie utworu właściwie takiego intra zatytułowanego I i utworu Esoteric Manifesto. A naszym dzisiejszym gościem jest gitarzysta właśnie formacji Eternal Deformity, Arkadiusz Aro Szemuś. No i właśnie z Arkiem pogawędziłem sobie na różne tematy związane, związane z jego zespołem. Żorski Ternal Deformity to zespół z ponad 20-letnim stażem i bardzo bogatą dyskografią, a jednak niektórzy z was być może dziś być może po raz pierwszy zetkną się z tą nazwą. Jakie mogą być powody takiego stanu rzeczy? Postaram się to wyjaśnić w trakcie pogawędki właśnie z Arem. Na początek poprosiłem mojego rozmówcę o rys historyczny zespołu, czyli gdybyście nie wiedzieli, kto to, kto to taki, co to takiego jest yy, Eternal Deformity i co mają na koncie, no to proszę bardzo. Teraz bardzo yy, esencjonalna, esencjonalne streszczenie 23 lat historii zespołu. Na pewno są takie osoby, które pierwszy raz spotkają się z nazwą Eternal Deformity i co powinny wiedzieć? No, przede wszystkim to, że zespół istnieje już 23 lat tak naprawdę yy, na rynku. Pierwszym takim wydawnictwem, który yy, ukazał się Dzięki już takiej firmie, która bardzo dawno nie istnieje, która która swego czasu funkcjonowała na rynku polskim, która nazywała się Baron, jako Forgotten the Send Time, czyli zapomniany odległy czas i to była taka taśma, która została wydana wówczas przez, przez tego wydawcę. No i tak się zaczęła nasza droga, że tak powiem, muzyczna czy, czy, czy sceniczna. Od tego momentu zaczęliśmy, że tak powiem, funkcjonować w podziemiu polskim i nagrywać co jakiś czas kolejne, kolejne produkcje. Oczywiście w do Time nie traktujemy jako płyty, tylko jako takie bardziej demo, które zostało wydane z Uptem Baron Records. Udało nam się to dokonać, bo mieliśmy wtedy po 16-17 lat, także byliśmy bardzo zadowoleni z tego faktu, że wykazał takie zainteresowanie nami. No i od tego czasu, tak jak mówię, co, co 4-5 co lat nagrywamy kolejny album. W tej chwili łącznie będzie, jeśli chodzi o albumy, to w zasadzie my to tak liczymy, że to będzie szósty album w tym wypadku. Czyli No Way, no Way Out, czyli płyta, która teraz się ukazała dzięki szwedzkiej wytwórni Temple of Tortures, to, to jest taka mała też podziemna wytwórnia, ale która jak widzimy <grybujesz> prężniej działa niż nasz poprzedni włoski wydawca, czyli, czyli firma Code 666, z którą związani byliśmy na dwie płyty i tutaj Frozen Circus się ukazał, album ukazał dzięki nim, a później kolejnym wydawnictwem był e, The Beauty of Chaos. Jeśli chodzi o Polskę, to my nigdy nie mamy szczęścia e, do wydawcy, jakoś tak. E, chyba gramy strasznie nie, nie tak, jak polski rynek by tego oczekiwał. a Zawsze gdzieś tam po prostu idziemy jakąś taką swoją drogą. no, no Nie nam to oceniać, no, staramy się robić to, co czujemy przede wszystkim. A, no i tutaj no, tak to wygląda, a nie inaczej, jeśli chodzi o polski rynek, chociaż ja zawsze staramy się w pierwszej kolejności szukać właśnie tutaj wydawcy. No bo wiadomo, pochodzimy z Polski i chcemy przynajmniej sobie tutaj też zapewnić jakieś dojścia do, do ludzi, a poprzez polskiego wydawcę wiadomo, że jest łatwiej. W tej chwili jest tak, że firmy nie bardzo chcą polskie gdzieś tam w dystrybucję brać materiały wydawane przez zachodnich wydawców, więc to troszkę utrudnia pewne rzeczy później na rynku krajowym. No więc kolejną po Forgotten to Time był Nothing Last Forever, taka kolejna taśma, bo to też wydawnictwo, które nie ukazało się na płycie. No i tą w zasadzie taśmę wydaliśmy najpierw własnym sumptem, a później taka firma, nie działająca już w tej chwili na rynku, to Midgard Records z Wrocławia wydała ponownie e, tą taśmę i e, gdzieś tam po e, podziemiu pomagała nam, e, że tak powiem, ją rozprowadzać. E, kolejnym wydawnictwem e, po Nothing Last Forever był e, In the Abyss of Dreams Furious Memories, e, taka bardzo długa nazwa e, płyty e, i to już ukazało się na krążku. E, też dzięki firmie, która już w tej chwili nie funkcjonuje z Białego Stoku, Demonic Records, e, to w ogóle taka też zabawna historia, bo yy, zaproponował nam wydanie yy, tego materiału yy, szef, że tak powiem, yy, tej, yy, tej wytwórni, a, a potem się okazało, że ta płyta w ogóle nie była wytłoczona, tylko była po prostu na takich zwykłych cdr w domu wypalana i yy, sprzedawana. No, ale to, yy, to nie zmienia faktu, że i tak nam pomógł yy, na ówczesny czas yy, w, w tym, żeby gdzieś tam sobie krążyć po, po ziemi, funkcjonować i, i, i móc koncertować i e, udało nam się wtedy nawet zagrać parę fajnych koncertów z, z, dla nas z, z, no, już ze znaczącymi kapelami jak Jatering e, czy Pandemonium czy, czy, czy, Demonium, czy, czy, czy, czy e, Heisegony. Także no, no, no Powiedzmy, że, że, że gdzieś tam mm, to też y, nam pomogło w jakiś tam sposób. Kolejnym wydawnictwem był już reserwem design, no i, o, i wydaliśmy to y, zupełnie własnym sumtem. Po tej płycie już było właśnie y, kolejne wydawnictwo już związane z włoską klodę 666, Frozen Circus, no i The Beauty of Chaos, no i teraz No Way Out. No właśnie, Aro wspomniał tutaj, Aro wspomniał tutaj taką wytwórnię która, wytwórnię, która nazywa się Code 66, włoską wytwórnię. Jak trafili pod skrzydła makaroniarzy, no i jak ocenia w, w współpracę z tą wytwórnią z perspektywy czasu? Rozsyłaliśmy płyty do możliwie największej ilości wydawców. No, tych płyt bardzo dużo wtedy poszło i no jak tego typu zabiegach. Oczywiście no, to kosztowało swoje, no bo to cały pakiet y, był wysyłany. Płyty były mm, najpierw przez nas tutaj takie wytłoczone, reż, no, zrobiona do tego okładka. To wszystko musiało ładnie wyglądać się prezentować. No i tak rozsyłaliśmy, rozsyłaliśmy. Oczywiście trochę m, czasu trzeba było czekać, bo większość z tych firm to po prostu no, wiadomo, jak ktoś e, że tak powiem miał z tym do czynienia, to wie jak to wygląda od tej drugiej strony, czyli się czeka i czeka i czasem się w ogóle żadnej odpowiedzi człowiek nie doczeka. Oni jeszcze parę firm już teraz nie pamiętam, się odezwało, ale oni tak zaproponowali nam dość fajne warunki. Myśleliśmy, że tak powiem, że będą się wywiązywać z tego, co zaproponowano. Generalnie i tak nie jesteśmy za, za, za, zawiedzeni jakoś tam specjalnie, aczkolwiek no wiemy, że mogli więcej dla nas zrobić i nie uczynili tego tak naprawdę, że mają tam te swoje perły, o które bardziej dbają i zabiegają i już no tak bardziej, że tak powiem, też idą w trendy. Nie? No więc właśnie, e, Włosi tutaj najpierw naskładali obietnicę naobiecywali złote Górę, jak przyszło, co do czego e, tak naprawdę z tego, co Arek mi powiedział, e, powiedział po, poza poza gdyby protokołem, no to wykonali tylko, wykonali tylko plan e, minimum. No, eternal Deformity to nie było właśnie to, co Arek wspomniał, to nie było ta perełka, e, to, to nie był ten klejnot w ich, e, w ich kolekcji. To jest taka wytwórnia, która, jak tu też Arek powiedział, że m, co w danym momencie jest modne, co na, na, co w danym momencie jest hype, co się sprzedaje, to oni, to oni te, takie, zespoły, e, takie zespoły właśnie e, promują. No, zresztą tak jak większość e, wytwórni e, to robi. No i właśnie efektem tego jest, że e, przepada cała masa wartościowych materiałów, do których, że tak powiem, trzeba, do których e, trzeba umieć podejść, a nie po prostu jechać z promocją jak spod sztance. Kolejna kwestia to e, e, koncerty. Które e, koncerty e, obudzone w nocy o północy wymieniłby jako te najważniejsze dla Eternal Deformity które koncerty powinny znaleźć się w muzycznym CV zespołu. Dla mnie takim przeżyciem w ogóle dużym to dwukrotnie udało nam się zagrać na Bruto Assault w Czechach. Najpierw jak jeszcze ten festiv waraczkował, to było właśnie też gdzieś lata 90., a później, później, no to w 2009 roku też zostaliśmy zaskoczeni przez organizatora, bo się nagle odezwał do nas i e, no, pisał, że nie zagralibyśmy na festiwalu, byliśmy tym faktem bardzo zaskoczeni. No i, no i wiadomo, frajda, nie? Wielka. No, dla kogoś, kto gra taką muzykę hocha, Żdanę metalową, to sam fakt znalezienia się na backstage'u z tymi wszystkimi kapelami, tymi gizardami to już jest niesamowite przeżycie, prawda? Niezapomniane jest dla nas wrażenia i. No a kolejnym takim no, to Metal Days na Słowenii i, i, i znowu no, tutaj walczyliśmy o to, żeby być na jednym festiwalu z Kingiem Diamondem, więc udało się, że tak powiem, bo to był pierwszy raz, kiedy żeśmy zaryzykowali i zbieraliśmy głosy, żeby tam zagrać przez internet. To taka no, niezbyt nie fajna, że tak powiem, dla mnie forma. No ale tak, żeśmy się upadli, że nam się udało te głosy zebrać i, i, i dostać na ten festiwal. Także no, udało się spełnić jakieś tam kolejne oczekiwanie nasze, w związku z tym, żeby zagrać na jeden festiwal z Day Diamondem. Tak? No i no, niesamowita frajda. No, no jasne, były jeszcze mniejsze festiwale, parę tam takich w Czechach, Dragon zagranych, Black Light Festival. też taka antygrandowa, fajna impreza. Myśleliśmy, że ten festiwal się jakoś tam kręci, rozrośnie, no ale niestety organizatorzy po pierwszej edycji zakończyli działalność. Masak w dłoń, czyli gość rzeźni. A naszym dzisiejszym gościem jest Arkadiusz Aro Szymuś, gitarzysta formacji Eternal Deformity, a, przed, a za Wami Sweet Isolation, kompozycja właśnie z albumu No Way Out, najnowszego dzieła tejże formacji. Czy Eternal Deformity można by nazwać zespołem o stabilnym składzie? To była kolejna kwestia, która została poruszona w naszej rozmowie. Staruch Płyt udaje mi się poza wymianą klawiszowca grać w takim składzie stałym. Od dwóch w zasadzie, bo No Way Out oraz poprzednia, poprzednie nasze wydawnictwo, czyli The Beauty of Chaos, były już nagrywane z tym samym klawiszowcem, także... A póki co, no to odpukać nie ma na tym stanowisku zmiany, bo tak naprawdę u nas najbardziej to było takie miejsce, które najczęściej było wymieniane przez różnych ludzi, przez różnych muzyków, z którymi przyszło nam współpracować. No, ale tak jak mówię, no na początku działalności to wiadomo, że, że, że, że przewinęło się troszkę ludzi, ale no staram się, żeby, żeby to jednak był skład, który. No, takie w miarę spójne, żeby jednak ci ludzie, z którymi gram, to, to, to tak naprawdę grupa przyjaciół, i, z którymi staramy się robić to, co, co wszyscy gdzieś tam lubimy, co nas, staramy się też demokratycznie jakoś tak do tej muzyki podchodzić. Nie ma czegoś takiego, że jest jakiś tam jeden rządzący lider i, i, i narzuca wszystko odgórnie, tylko po prostu staramy się na zasadzie burzy mózgów pracować i, i, i jakby z tego wyciągać nasz taki konsensus muzyczny, który gdzieś tam ma docierać. I oczywiście wiadomo, że no, wszyscy to musimy zaakceptować, tak? zanim to w ogóle pokażemy, czy nagramy gdzieś bardziej na rynek, puścimy i tak dalej. No, tak ja mówię, ale, no, ale staramy się po prostu, żeby to miało, przynajmniej w naszym odczuciu, ręce i nogi, żeby to było mocno gdzieś tam oddające to, co czujemy w danym momencie, w danym czasie, w którym nagrywana była dana płyta. No podchodzimy do tego mocno emocjonalnie, więc yy, mamy nadzieję, że, że to też gdzieś tam słychać yy, w naszej muzyce i. No więc właśnie. Ale tutaj tak, Przemek, znaczy Aro, wspomniał, Aro wspomniał o zmianach parapeciarza. A co z na instrumencie, który dzierży Przemek, Well Coffee? On miał się skupić tylko na wokalach, a Robert dołączył jako basista. W ogóle to z Coffee jest taka... Y Historia, że no, on jest od 10 lat już w zasadzie w Anglii. Tam funkcjonuje, tam żyje, tam też gra ze swoim i tam się też realizuje. Yy, yy muzycznie. To nam trudnie pewne rzeczy, no, ale no niestety tak się życie potoczyło, a nie inaczej. E, musimy to jakoś ze sobą wiązać i łączyć. No, jak gramy koncerty, to też staramy się, żeby to był, nie był jeden koncert, tylko jak już przyjeżdżę, żeby to były dwa, trzy, powiedzmy, pod rząd, bo wiadomo, że to jest przelot i koszta jest z tym związane i potem powrót znowu. A jeszcze kiedyś tutaj mieszkał w mieście, w którym, z którego pochodzimy, czyli z z rodzicami, tutaj rodzice jego mieli tego, ale też sprzedali swoje domostwo tutaj i wyprowadzili dzisiaj finną część Polski, więc jak przyjeżdża, jest błyszczony u mnie i razem tutaj sobie zawsze funkcjonujemy i jest ten, powiedzmy, tydzień zawsze wspólnie spędzony. Przemek po prostu stwierdził, że on jednak się by czuł bez basu na scenie. On już tak się gdzieś przyzwyczaił do tego instrumentu, że jednak stwierdził, że dalej y, tempować z instrumentem na scenie. No i musieliśmy porozmawiać z Robertem, żeby, no, że, że jednak jest takie podejście, a nie inne, no. No i, no i póki co Przemek y, koncertowo z nami funkcjonuje i gra i Robert y, Wrożyna też z nami współpracuje, gra z nami na próbach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast koncertowo no, takie postanowienia jest z naszej strony zespołowe i musieliśmy też uszanować to, co Kofi, e, e, że tak powiem, chce dalej robić i jak chce dalej robić, no bo jakby nie było jest naszym frontmanem, gramy ze sobą ku lat i musimy się szanować wzajemnie. Więc. Tutaj poza anteną e, padło takie piłkarskie stwierdzenie, że Robert jest w szerokiej kadrze, natomiast nie wybiega na e, murawę właśnie w koszulce Eternal Deformity. On właśnie taki, e, tak, taki, do taki, do takiego żeśmy e, konstatacji doszli e, tu w, właśnie z, z arem poza, e, poza anteną. E, Przypomniał właśnie Aro, że Przemek od lat mieszka za granicą. Wobec tego, jak się pracuje nad materiałem na dystans? Jak duży wpływ ma Kofi na to, co tworzy reszta kolegów? My mamy wolną rękę, jeśli chodzi o tworzenie materiału. My robimy tutaj bez Przemka całość materiału w zasadzie, zawsze. Przyjeżdża na próby tam przed koncertami, zawsze zagramy mu te parę utworów, które mamy przygotowane, on tam zdolna, bez ja jest, on też szybko na tym basie pochwyta to, co ma pochwytać i później pracuje w domu na tym, nad aranżem tego basu, tak? do, do, do tych utworów, które są zrobione. Dostaje oczywiście próbki też, jakieś próby od nas i tam swoje sugestie gdzieś tam oczywiście mi pisze. I on y, ma na głowie Przede wszystkim opracowanie swojego basu później do przygotowanych struktur i aranżacji utworów, więc tutaj później tylko omawianie związane z tym basem. No i oczywiście wokal, tak? czyli od niego, na jego ręgłowie są teksty i odpowiedzialność za nie. Kwestia wokalna, czyli opracowanie całej nie tylko lirycznej strony, ale też tej muzycznej z jego strony, tak wokalnej zupełnie czyli e, owszem, my tam w studiu, w studiu jak jestem z Kofiem, to tam jakieś sugestie już podczas nagrania jeszcze gdzieś tam się nasuwają nam coś tam mu jakieś tam wskazówki udzielam, ale generalnie ma wolną rękę w tym względzie, tak? Czyli robi dokładnie to, co jak on czuje pod te utwory Moi drodzy, jesteśmy na półmetku dzisiejszego wydania Rzeźni ja właśnie zakończyłem przyjmowanie przyjmowanie waszych zgłoszeń do pytania zadania konkursowego, w którym do zdobycia jest pojedynczy karnet na Into the Abyss e, Festival na edycji drugą, dziewiąty, e, grudnia. Ciężko było, ciężko było, ale kilka prawidłowych odpowiedzi nie padło, no i tutaj pomiędzy tymi osobami e, kości zadecydują, która z nich pojedzie w najbliższy weekend e, do Wrocławia, aby bawić się na Into the Abyss e, festiwal. Przed nami Reinvented, e, chyba nie, najdłuższe, nie. Jedno z najdłuższych, a właściwie można powiedzieć... E, tak, można powiedzieć najdłuższe, bo różnica między, drugim, między, między tym utworem a następnym, który jest taki długości, jest zaledwie 5 sekund, więc drugi co do długości albo najdłuższe egzekwo utwór na płycie No Way Out Reinvented i po tymże nagraniu wrócimy sobie do rozmowy do rozmowy z Arem. Losowanie po, po rozmowie, a oprócz tego będzie jeszcze jedno jeszcze jedna zabawa. Będą do zdobycia płyty No Way Out formacji Eternal Deformity. Radzę uważnie słuchać tego, co Aro mówi, bo mm, odpowiedź na pytanie konkursowe kryje się w wywiadzie. W dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. A naszym gościem jest Arkadiusz Aroszy, mój z formacji Eternal. Deformity my zaś y, słuchaliśmy kompozycji Reinvented z albumu No Way y, Out. Zanim znaleźliście y, wydawcy na nowy krążek, y, minęło trochę czasu i znów trafiliście pod skrzydła obcej wytwórni. Czy nikt was w kraju nie chciał? Znając ten materiał. Nie uwierzę, no nie uwierzę kolegi wydawcy, że nikt naprawdę nie chciał y, tego materiału chłopakom wydać. Dlaczego? My mamy wolną rękę, jeśli chodzi o tworzenie materiału. My robimy y, tutaj bez y, Przemka y, całość materiału w zasadzie. Zawsze. Przyjeżdża na próbę tam przed koncertami, zawsze zagramy mu te parę no. utworów, które mamy przygotować. Przepraszam, to nie, nie taka kwestia... To już było i właśnie zagapiłem się numerek, źle spojrzałem. O, już za momencik będzie popraweczka, proszę bardzo. I już to, co miał, miało być mówione, proszę bardzo. Gdzież to, z, gdzie to znikło? Gdzież to znikło? Jest tutaj, tak? Jest tak, jest to, co miało być mówione, proszę bardzo. Dlaczego? Dlaczego właśnie e, znów zagraniczny wydawca? Wydawcy wśród takich polskich firm, tak? Te wytwórnie, u, u, u których tak powiem, chciałem, chciałem wydać materiał, to one już miały plany wydawnicze, już tam było wszystko pozamykane. Nie wiem, czy to na ile to była szczera rozmowa, na ile nieszczera, no ale po prostu no, nie dało się. Wydaliśmy to własnym subtym na CD i zaczęliśmy to rozprowadzać, tak? No, ale to nie było tak, że to, to nie wiadomo, ile, ilość, jaka ilość tam poszła tego. No trochę tego udało się sprzedać, dzięki czemu udało nam się znowu podjąć kolejne inicjatywy związane z dalszą działalnością. Marketingową taką zupełnie, no bo wiadomo, że znowu trzeba było ruszyć cały proces, żeby wysyłać materiały. Weszliśmy też w udział z pewną firmą, która nam pomogła też rozsyłać pewne te materiały. No to, za to też oczywiście trzeba było zapłacić i dzięki ich pomocy nam, nam się też udało dotrzeć do Szwedów. No i oni po prostu no, wykazali takie no, najlepsze zainteresowanie, jeśli chodzi o, o, o ten materiał. Długo trwały rozmowy z nimi, no bo dogadywaliśmy się, dogadywaliśmy się do to szczegółów, a chcieliśmy, żeby to było tak naprawdę na w zasadzie takiej współpracy koleżeńskiej nie? nami, żeby nie było jakichś tam rzeczy z ich strony, które będą nam obiecywać, nie wiadomo, potem nie będą miały miejsca bytu i tak dalej, tylko żeby po prostu, żeby i oni, i my przedstawiali realnie, co możemy zrobić, tak? co możemy wspólnie zrobić, jakie inicjatywy możemy podjąć, żeby jedna i druga strona miała frajdę, dało się dogadać I, i na chwilę obecną powiem szczerze, że jeśli to będzie dalej tak wyglądać, jak, jak przebiega obecnie, to no, to jest super. Nie? No to pozostaje tylko y, życzyć, y, żeby było super, tylko że no znowu zostaje y, kwestia, y, że ten materiał będzie, y, będzie trudno dostępny w naszym y, kraju, no bo co, będzie go można kupić y, na koncertach y, zespołu Eternal i ewentualnie, y, ewentualnie no, ściągać go tam z, y, z, ze, Skandyna ze Skandynawii, no, albo przez, przez jak jakichś właśnie internetowych y, distrach z jakiś co ja z tym przemę, no tak, bo patrzę na przemkę na wokalistę. Aru wspomniał, że najpierw wypuścili własną wersję No Way Out. E, czy ona się różni od tego materiału, który finalnie ukazał się już e, w barwach nowego szwedzkiego wydawcy? Jeśli chodzi o zawartość muzyczną, to nie. Jest całkiem nowa oprawa graficzna. Wiadomo, że w momencie, kiedy myśmy robili to sami, to oczywiście, owszem, też bardzo staraliśmy się, żeby ta oprawa miała ręce i nogi i żeby to było coś, co oddaje klimat tej płyty, więc ci, którzy gdzieś tam udało im się nabić te płyty, no to będą mieli taki rarytasik, tak? Za jakiś czas. W każdym razie, no, wydaliśmy to, oprawiliśmy to, ale to, to ma inną oprawę graficzną niż ta, która była przygotowywana dla Szwedów. To robiła już całkiem inna osoba i, i, i graficznie naprawdę jest Jesteśmy cholernie zadowoleni z tego, co, co zrobił Mariusz Harazimow, czyli autor y, całych wszystkich grafik, które znalazły się na płycie. Czyli człowiek ćma albo ćmiek, tak? Taki lautowy numer na tejże płycie. Moje skojarzenia pogiły w kierunku Riverside. Prawda? Jest coś takiego tam w tym, że To jak zaczną słychać, bardzo, bardzo różnorodny yy, album, yy, yy, jest tam wiele pomysłów, wiele różnych yy, stylistyk, bo i mamy odwołania yy, do dół metalu, są momentami takie właśnie black metalowe, blastowe przyspieszenia, a tutaj mamy właśnie taki, yy, taki yy, Chilao Cikala yy, Riverside, czy gdzieś tam jeszcze gdzieś klimaty takie katatoniczne, yy, później, późniejsze katatoni się przemknęły, także no, bardzo, yy, bardzo kolorowe bo można powiedzieć, lektura, słuchanie no way out tego szkarążka. Kolejna kwestia to, komu oddają się w opiekę wchodząc do studia i czy mają swoje ulubione miejsce do nagrywania, czy też przy okazji każdego kolejnego materiału poszukują na nowo takiego miejsca. Od Frozen Circus współpracujemy z Tomkiem Zalewskim w Z-Studio. Nam się współpraca z nim bardzo dobrze układa. Póki co, no raczej chyba nie będziemy zmieniać tego układu. Dlaczego? Dlatego, że on po prostu świetnie kuma, o co nam chodzi. I z płyty na płytę, że tak powiem, po moich męczarniach i z reszty kapeli, to, to, to, że tak powiem, no stara się, żeby nas zadowolić. To nie jest takie proste. No właśnie. nie jest takie proste, ale efekty są e, wyśmienite. Gdzie Eternali można znaleźć w sieci? Czy mają swoje www, czy też zdali się li tylko i wyłącznie na twarzo książkę? dać do nas na stronkę, na Facebooka, na e the formity i tam wszystko wszystkim informujemy stale. tak Śmiało można do nas pisać, bo my to sami monitorujemy, nie ma tam jakiejś osoby, która nam to prowadzi. Zachęcam wszystkich, jak ktoś tam tylko chce i ci w jakiś sposób gdzieś tam coś tam z nami działać, pomóc nam w, po prostu w tym podziemnym naszym funkcjonowaniu. To, to zachęcam, jesteśmy normalnymi, otwartymi ci chłopakami i ludźmi. Zespół Eternal Deformity zaczynał jako zespół Doom, czy też Gothic Doom metalowy Czy grając tyle lat można pozostać wiernym założeniom gatunku, czyli po prostu nie wychodzić poza pewne łamy Czy też z biegiem czasu no, ewolucja brzmienia jest czymś naturalnym i z czego to właśnie, z czego to właśnie wynika? Ja wiem, że są zespoły, które starają się brnąć w tym samym temacie, tak? tylko że my nie należymy do takich zespołów. My słuchamy wiele różnych rzeczy. Gdybyśmy brnęli dalej, grając tylko i wyłącznie tak stricte doom metalowo, to nie bylibyśmy szczerzy. Czujemy różnie i, i lubimy posłuchać dobrego bleka, lubimy posłuchać do, dobrego death metalu i, i zawsze gdzieś tam staramy się, żeby to, co robimy, żeby było wypadkową tych gatunków, żeby było też tego gdzieś tam gotyka trochę słychać i tak dalej, bo no bo z niego wyruszyliśmy też w jakiś tam stopniu no i no to po prostu te gatunki się jakby tak naturalnie przeplatają u nas no jesteśmy ludźmi mocno otwartymi na różne stylistyki i staramy się je łączyć ktoś, yy, kto słucha Eternal Deformity, to dobrze wie o tym, że po prostu no jesteśmy zespołem, który będzie zawsze sobie gdzieś tam swoją drogą tuptał i ciężko nas będzie wsadzić do jednej szufladki z zapisem, nie wiem, Black Metal, Death Metal, Doom Metal, bo nigdy nie chcieliśmy być do takich szufladek wsadzani. To nam zawsze utrudnia kurczę szukanie wydawcy tak naprawdę, bo to jest najgorsze w tym wszystkim, bo y, wydawcy lubią skonkretyzowane zespoły. No, jak jest kapela która gra death metal, spokojała, ja was biorę, bo ja taką muzę promuję. Tak samo z Blackiem, który teraz przeżywa swoje apogeum w ogóle. No ale tak jest, no my jesteśmy tacy, jak jesteśmy i nie chcemy tego zmieniać, po po prostu bylibyśmy nieszczerzy, gdybyśmy tego nie robili w ten sposób, no. no. tak, czyli nie oglądają się na koniunktury, nie oglądają się na to, co, co obecnie jest modne na rynku. Oni po prostu e, robią, robią e, swoje. No i chwała im, e, i chwała im za to. No to teraz czego my sobie e, posłuchamy? A no może posłuchamy sobie e, Names, Goals and Kings. tymczasem minęła godzina pierwsza i wkraczamy w ostatnią część programu. Rzeźnia w Antyradiu. Kiszki, trzewia i inne muzyczne przysmaki serwuje Anselmo. Still not loud enough, still not fast enough. One, two, one, two, three, four...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 A gościem rzeźni jest dzisiaj Arkadiusz Aro-Szemuś, gitarzysta w formacji Eternal Deformity, z którym rozmawialiśmy właśnie o historii zespołu, o tym braku szczęścia do polskich wydawców, o nowym materiale, o sposobie pracy, kiedy to wokalista i basista od lat mieszka za granicą, no i na najważniejszych, najważniejszych koncertach, jakie zagrali, które obudzeni w nocy o północy recytują właśnie jako te, dla których warto było złapać się za instrumenty, no i tą swoją wędrówkę po muzycznym świecie. Arek miał jeszcze w trakcie działalności formacji i w trakcie działalności swojej macierzystej formacji miał tak zwany skok w bok. Poprosiłem go, aby opowiedział o tym właśnie przedsięwzięciu. Miałem sklok golewa bo nad tym, że się to rozpadło, bo to była zdecydowanie inna muzy muzycznie droga, bo to był e, taki ekstremalny death metal. Zespół się nazywał Oestezis, udało nam się takie demko wypuścić, trzy utworowe. No i na tym się niestety skończyło, bo starzysta, z którym grałem, mm. był Łukasz Skłodowski, z racji tego, że do... On, żona jego obecna... Musiała opuścić Żory i wyjechać do Torunia, on pojechał z Hanią i tam podjął pracę i tam żyje teraz i funkcjonuje, więc to jakby rozwaliło nam wszystko. No, tak to czasami bywa, że idzie się za sercem i za robotą. Także formacja Aestezis niestety, niestety zakończyła swój żywot. No i dobiegliśmy, dobiegliśmy, właściwie do końca naszej rozmowy, ale nie do końca tutaj, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tu emocje w naszym programie, bo jak tylko e, Aro się z nami pożegna jak wybrzmi ostatnie nagranie glasia czyli Lodowiec z albumu No Way Out, to najpierw rzucę kośćmi, e, aby przyznać e, i, dwudniowy karnet, jednoosobowy, ale dwudniowy karnet na Intude Abyss Festival, a potem zadam wam e, pytanie, zdanie konkursowe związane z tym, co e, Aro mówił e, w wywiadzie do zdobycia. Jest pięć, Będzie pięć egzemplarzy e, właśnie nowego materiału No Way Out, ale właśnie w tejże e, wersji e, takiej e, unikatowej, czyli wydanej przez sam zespół. Aro też o tym wspomniał, że być może po prostu będzie to za jakiś czas unikat, bo nakład tego wydawnictwa nie był duży. Przede wszystkim to chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy rzeźni, ciebie Anselmu za to, że kurczę, tyle lat to ciągniesz też, to jest też wielka sprawa dla mnie, że są tacy ludzie oddani temu, temu wszystkiemu jednak wielki szacunek dla, dla wszystkich i dla słuchaczy i przede wszystkim dla ciebie jako prowadzącego rzeźnia. I dziękuję jeszcze raz za pomoc też nam w promocji i wsparcie, jakiego udzielasz zespołom i że to dalej gdzieś się to koło toczy. <grych> to tyle z mojej strony, że jeszcze raz dzięki wielkie.